Eee, kolejny fundament to jest Biblia. To jest eee, kilka elementów związanych z Biblią. I po pierwsze, w drugim liście eee, Tymoteusza 3,16-17 drugi liście do Tymoteusza 3,16-17 eee, Bóg mówi tak przez Pawła: Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości. Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. A więc widzimy, że całe pismo przez Boga jest natchnione. To jest namaszczone, co trzymamy w rękach. To jest spisane objawienie Boże. I teraz tak, kiedy my uczymy o tym, jak Bóg mówi do człowieka, to ja zawsze powtarzam, Bóg nigdy, nigdy inaczej do Ciebie nie będzie mówił, niż zgodnie z całokształtem Pisma Świętego. Żadne objawienie osobiste nie będzie inne, niż całokształt Pisma Świętego. Objawienie osobiste może być szersze, większe, głębsze, potężniejsze, wyraźniejsze i dokładniejsze. Prawda? ale ono będzie zgodne z Pismem Świętym. Jakie to jest Pismo? To jest Pismo Święte, czyli to jest Słowo Boga. To nie jest słowo, e, jak powiem inaczej, napisali to ludzie, prawda? Napisali to ludzie. I tak naprawdę jest to słowo człowieka, bo to człowiek pisał. Ja wątpię w to, żebyśmy też się dobrze zrozumieli, ja w to wątpię, że pisanie Biblii polegało na tym, że Bóg mówił do jakiegoś tam pisarza i ten pisarz jota w J to pisał, bo to jest bzdura. A więc jest to słowo człowieka, ale jest to słowo człowieka, który odebrał inspirację od Bożego Ducha. I on to spisał ten człowiek, prawda? Bo słowem Boga jest Jezus, prawda? To jest słowo Boga. I to Słowo Boga e, zostaje uwolnione e, i, i to jest potem pospisywane. Czyli, czyli tak naprawdę Biblia sama w sobie jako, jako, ona nie posiada jakiejś wartości świętej. To w ogóle też musimy w ogóle odrzucić i, i rozwalić. I Ja zawsze mówię tak, możesz znać całą Biblię, a nigdy nie znać Jezusa, bo to Jezus jest Słowem Boga. Bo ludzie do mnie mówią, wiesz, bo to jest Słowo Boga, wiesz, tutaj jest napisane. Ja mówię, nie tak. To nie tak. Jest to słowo podyktowane przez Boga ludziom, a ludzie to spisali. To jest Biblia. Tak? I tu jest napisane, że to pismo przez Boga jest natchnione. Ono nie jest napisane przez Boga, nie jest podyktowane przez Boga, prawda? Ono jest natchnione przez Boga. Czyli autor słowa został natchniony, czyli on przyjął objawienie o tym, co on ma napisać. Wygląda to w ten sposób, że na przykład mówię do Ciebie jakąś informację, prawda? I Ty potem tą informację zapisujesz w sposób taki, aby był on przyjazny dla innych ludzi, prawda? Bo ja do ciebie mogę coś powiedzieć, jakiegoś bardzo skondensowanego, co Ty rozumiesz jedynie. No teraz ty musisz to tak podać, żeby ludzie to przyjęli. Takie jest słowo. I teraz widzimy, że słowo, ono jest e, pożyteczne do nauki. Uważam, że nie jesteśmy w stanie prawidłowo się rozwijać, jeżeli nie siedzimy w Słowie Bożym. Jeżeli my nie jesteśmy ludźmi, którzy studiują Słowo Boże. Jest pożyteczne do wykrywania błędów. Siedząc w Słowie, <coughs> jesteśmy ludźmi, którzy bardzo łatwo wykrywają błędy. Ja ludziom mówię tak: jak mam nie błądzić, ja mówię sieć w Słowie, bo Słowo jest pożyteczne do wykrywania błędów. Jeżeli nie siedzisz w Słowie, Prawdopodobnie nie będziesz miał wysokiej jakości wykrywania błędów w swoim życiu. Jest pożyteczne do poprawy. Często ludzie pytają, w jaki sposób mam dokonać zmian w swoim życiu? Mówię, sieć w Słowie. Ono pomoże Ci poprawić Ciebie. Ono Cię poprawi. I do wychowywania w sprawiedliwości. <śmiech> Czyli do zrozumienia kwintesencji sprawiedliwości Bożej, która jest tak naprawdę porządkiem miłości. Czyli Słowo Boże, ono jest dla nas niezmiernie niezmiernie ważne. Eee, widzimy, że to Duch Boży prowadzi nas po Słowie. Czyli Słowo Boże, Biblia nie jest dla nas czytelne samo w sobie. Rozumiecie, tylko jedynie pod inspiracją Bożego ducha. Dlatego religia powyciągała tak wiele fałszywych rzeczy z Biblii, ponieważ ludzie czytali Biblię bez inspiracji Bożego Ducha. Bóg to nie Biblia. Bóg to nie Biblia. Duch Święty to nie Biblia. Biblia jest, jak często to powtarzam, lotniskiem, na którym ląduje Duch Święty. Biblia została nam dana, aby stworzyć platformę, jakby platformę z której Duch Święty będzie mógł do nas mówić. Ale to Duch Święty jest Duchem Boga, a nie Biblia jest Duchem Boga. To nie jest Duch Święty. Jeżeli ludzie uważają Biblię za Ducha Świętego, to są w herezji. Jeżeli stawiają zrozumienie własne, intelektualne słowa ponad inspirację Ducha Świętego, to są w herezji. To jest herezja. A więc Biblia dla wielu ludzi stanowi podstawę do herezji. Rozumiecie? Podstawę do herezji. Ludzie czytają Biblię i wyciągają błędne wnioski. Dam przykład wyciągania błędnych wniosków z Biblii. Jakieś grupy ludzi, oni twierdzą, że kobieta nie może nauczać. Bo to jest napisane w Biblii. Tak napisano w Biblii. W kościele katolickim nie ma ksiągów. Księżyc. Księżniczki. Księżniczek nie ma. Nie ma to dmienić. Księżyc, chciałem powiedzieć. Księżniczek, Księżniczek nie ma. Czemu nie ma księżnicza? Dlatego, Przecież nikt nie ordynuje w kościele katolickim kobiety na księdze, prawda? W kościołach protestanckich, w bardzo wielu kościołach protestanckich żadna kobieta nie może nauczać. Dlaczego nie może? Dlatego jest napisane kobieta nie powinna nauczać? Tak napisane jest. Napisane. Ja mówię do niej, ale posłuchaj. Mówię, a kto w Twoim kościele prowadzi szkółkę niedzielną? Siostra Krysia. Ale mówię. To naucza siostra Krysia, tak? No tak, ale dzieci. A wy to, aha, to dzieci są gorsze niż dorośli, tak? A Jezus powiedział, żebyśmy byli jak dzieci. To dzieci u ciebie w kościele może nauczać kobieta, ale już starszych nie może nauczać kobieta. Ty jesteś chory psychicznie. Chory psychicznie. To jest błędne zrozumienie słowa. Biblię, e, kochani, my musimy czytać z Duchem Świętym. Duch Święty będzie do nas mówił przez Biblię, ale to Duch Święty jest Duchem Świętym, a nie Biblia jest Duchem Świętym. Nigdy tych rzeczy nam nie wolno pomylić. Jest pożyteczna, jest ważna, jest natrwionym słowem Boga. Non stop siedzę w Biblii, że ona jest świadkiem tego. Gdzie mogę siedzę w Słowie Bożym, rozważam, słucham tego, co Bóg do mnie mówi, ale to nie jest Bóg. A więc, z jednej strony my siedzimy w Słowie non stop, musimy siedzieć, z drugiej, z drugiej strony my poruszamy się po Słowie, jedynie w autorytecie Bożego Ducha. E... Gdzie to jest napisane? Znajdźmy to, drugi list Piotra, 1, 20, 21. Drugi list Piotra, 1, 20, 21. Napisane tak. Przede wszystkim, to jest mocne słowo, lubię to czytać w Biblii, to znaczy, to jest przed wszelkim objawieniem. Przede wszystkim, to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. I koniec. Czyli bez Ducha Świętego nie czytamy Pisma Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży natchnieni Duchem Świętym. A więc widzimy, że Słowo Boże jest dla nas chlebem, tak? Ale chleb musi wejść do organizmu i zostać przetworzony na czynniki pierwsze. Dopiero wtedy on wejdzie w krwiobieg. Prawda? Bo chleb jako taki nic dla nas nie zna. Chleb może leżeć obok Możemy go przytulać, możemy go nosić na głowie, pod pachą, wiesz o co chodzi? Możemy nim grozić ludziom, albo mówić w imieniu chleba, prawda? Trzeba to czy tamto, ale póki my nie zjemy chleba, on nie wejdzie do nas do żołądka, nie zostanie przerobiony, wprowadzony do krwi, krew, do, do, do, do, do, do, do, do innych częściach, to on się nie nadaje dla nas do niczego. Krótko powiedziawszy, chleb jest dobry. Ale nie jest pożyteczny, jeśli nie jest strawiony. Biblia jest Boża, ale nie jest pożyteczna, jeżeli nie jesteśmy prowadzeni przez Bożego Ducha w rozumieniu Słowa Bożego. Dlatego tak bardzo musimy dbać o relacje z Bogiem. I w wdzięczności zabiegać. Pierwszy Lizjana 8 pokazuje nam dalej: Pierwszy Lizjana 8 mówi tak: Albowiem trzech jest świat. Duch, woda i krew. Ci trzej są zgodni. Co to oznacza? To znaczy, że widzimy trzech światów. Duch Święty, Duch Święty, pierwszy świat. Woda to jest symbol słowa Bożego. I krew to jest symbol ofiary Jezusa Chrystusa. A więc, jakakolwiek rzecz z Biblii dla nas. Musi, jest dopiero wtedy czytelna, jeżeli jest zainspirowana przez Bożego Ducha i zgodna z ofiarą, z ofiarą Jezusa na krzyżu Golgoty. Krótko powiedziawszy, cokolwiek z Biblii przeczytasz w swoim życiu, a będzie to na przykład niezgodne z ofiarą Jezusa, tak? To nie jest objawienie od Boga dla Ciebie. Okay? Na przykład czytasz sobie w Biblii, że Bóg kogoś tam ukarał. Bóg, kar Bóg karał kogoś na Stary Testament. Ludzie czytają, o Bóg karał. Za grzechy karał ludzi. I Ty czytasz to i w ogóle jesteś świeżo nawróconym chrześcijaninem i się źle czujesz już. Wiecie, że ludzie czytają Biblię i zaczynają źle czuć. Ojej! Bóg do mnie mówi. I do mnie mówi, o pastorze, Bóg do mnie przemówił, a ja mówię, z jakiej części Biblii? Z proroka Izajasza. A ja mówię, a co Ci powiedział Bóg proroka Izajasza? Mówi, że w ogóle mówi, krew się będzie lać mówi, moim życiu. Pan mnie będzie wypalał teraz, wiesz? A ja mówię, posłuchaj, czy to jest, jak uważasz, czy to jest zgodne z ofiarą krzyża? No nie. Ja mówię, więc nie jest prawdziwe. Naczelne objawienie jest zawarte w Nowym Testamencie, tak? Jezus zostaje ukarany zamiast Ciebie. Amen! A więc Ciebie Bóg nie może już ukarać, bo musiałby przeprosić Jezusa. Cofnąć krzyż! A więc to, że to jest napisane w Biblii, to nie oznacza, że to jest prawdziwe dla Ciebie. Bo to jest niezgodne. Ilu świadków jest? Trzech jest świadków. A więc każda sprawa, czyli każda sprawa z Biblii musi się opierać na zeznaniu tych trzech świadków. Czyli Ty musisz mieć zgodność objawienia, zgodność słowa i zgodność ofiary krzyżowej. Rozumiesz? I kro, koniec, kropka. Te trzecie muszą być zgodne. Albo czytasz na przykład Biblię i w Biblii jest napisane, proszę Ciebie, że Ty masz nadstawić drugi policzek. Czytasz to sobie. I na przykład w, w, w, włamuje się wieczorem ktoś do domu i Ty właśnie czytałeś bardzo dużo kazania na górze. Że trzeba nastawiać drugi policzek, że nie wolno odpowiadać złem za złem. i wieczorem Ci się włamywać, włamuje do domu. I jeżeli Ty nie rozumiesz, że Duch Święty mówi do Ciebie, no nie, weź tabory i przeżeń go po plecach jak tu wejdzie. Przywal mu stołkiem w ogóle. Ale jest inspiracja, jak to chodzi. Inspirację mam. Mam inspirację. W ogóle oprawić włamywacza. Tak? Złodziej po prostu przyszedł. Ale Ty czytałeś kazanie na górze, gdzieś napisałem nastaw drugi policzek, to gwarantuję Ci, on wejdzie do Twojego domu, Ty ustaniesz, rozumiesz? i nastawisz drugi policzek i dostaniesz nie tylko od niego ręką, ale to łapką to Ci wyłamywał. Ok? Czyli dasz się zwieść, wejdziesz w jakieś zwiedzenie, bo nie nastąpiła zgodność. Musi być zgodność. Jak wygląda zgodność? Zgodność mówi w ten sposób, że Pańska jest Ziemia i to co ją napełnia, tak? Na krzyżu Golgoty została Ci dana pełna wolność tak? od rzeczy ludzkich. Masz pełną wolność. Tak naprawdę nie jesteś obywatelem Ziemi. Z drugiej strony znasz pełnię sprawiedliwości Bożej. Posiadasz moc Ducha Świętego w sobie. A więc jeżeli włamywasz, otwierasz drzwi. Pierwszą rzeczą, co robię, tak, to pacyfikuję włamywacza i głoszę mu Ewangelię, wypełniłem dzieło Pańskie, wypełniłem dzieło Pańskie. Jeżeli idziesz przez ulicę i podchodzi do ciebie drap, który chce cię zgwałcić, rozumiesz? To pierwszą rzeczą, co robisz, to ładujesz mu klucz, proszę ciebie, od, od samochodu w oko. Następnie mówię, mówisz do niego, że go Jezus kocha. Wiesz? Po prostu. To są rzeczy zgodne, zgodne. Rozumiecie, My musimy mieć zrozumienie, że Słowo Boże ono nie opiera się, ono jakby nie jest dla nas czytelne jedynie przez to, że jest coś tam napisane, tylko musi być zrozumienie, e, objawie, jakby połączenie objawienia ofiary krzyżowej i tego, co jest napisane. I dopiero ten, jakby ten trójkąt przynosi do nas konkretną informację konkretną informację. Nigdy nie czytamy Pisma Świętego bez inspiracji Ducha Świętego i nigdy nie czytamy Pisma Świętego jak inaczej, jak przez pryzmat ofiary Jezusa Chrystusa. Po prostu. W ten sposób. W ten sposób. Pamiętaj, jak będziesz w, jesteś w grzechu i czytasz Pismo Święte i jesteś oskarżony i yy, yy, yy, zresztą słusznie jesteś słusznie oskarżony, bo prawda do Ciebie mówi, że grzeszysz, to w tym samym momencie ta sama prawda będzie mówiła do Ciebie, że Ty masz moc, aby przestać grzeszyć. Pismo Święte, prawidłowo czytane, nigdy nie zostawi Cię w miejscu, proszę Ciebie porażki. Powie tak, jesteś dzisiaj w grzechu, popełniasz grzech, ale jest złożona ofiara Jezusa jest uwolniona moc do tego, abyś mógł zerwać z grzechem. Dlatego my do ludzi mówimy, możesz pokutować. Po prostu spokutu. Jak mam spokutować? Po prostu przestań to robić. Nie mogę. Bzdura! Bzdura! Bzdura po prostu! Nie można, proszę Ciebie, to doprowadzić do związku między jeżem a weżem, bo wyjdzie trud kolczasty. Rozumiesz? Tego nie można. Tego nie można. Ale wszystkie rzeczy normalnie z Bogiem można. Bo musimy te rzeczy mieć ze sobą złożone, dlatego tak czytamy Pismo Święte. Pismo Święte, przede wszystkim, to co jest dla nas najważniejsze, to jest Nowy Testament. A najważniejsze z Nowego Testamentu jest dla nas, po pierwsze, życie Jezusa, czyli przykład Jezusa i listy apostolskie. W ten sposób poruszamy się po Pismu Świętym. Całe Pismo jest przez Boga natchnione. Ale cały Stary Testament czytamy z perspektywy zachowań Jezusa i tego, co jest objawione w listach apostolskich. Jeżeli ja też czytam w Starym Testamencie, tak? Ja dzisiaj czytałem sobie na przykład taką rzecz, dam Wam przykład. Czytam sobie przy powieści Salomon. To jest natchnione. To jest natchniona książka. I czytam, czytam tak. Modli się człowiek o imieniu Agur. I mówi tak, tak się modlił. Proszę Cię o dwie rzeczy, nie odmów mi zanim umrę, oddal ode mnie fałsz i słowo kłamliwe, Nienawiedź mnie ubóstwem ani nie obdarz bogactwem. Daj mi spożywać chleb według mojej potrzeby, aby będąc syty nie zabarł się Ciebie i rzekł Któż jest Panem. Albo abym z nędzy nie zaczął kraść i nie znieważał imienia mojego Boga. Tak się modlił Agur ale on nie był narodzony z Bożego Ducha, nie był wypełniony Duchem Świętym. On nie rozumiał rzeczy. Skąd ja wiem, że on nie rozumiał rzeczy? Bo on wcześniej pisze i mówi takie coś. Zaiste jestem najgłupszy z ludzi. To przepraszam bardzo. Facet ma takie wyznanie. Zaiste jestem najgłupszy z ludzi i nie mam ludzkiego rozumu. I nie uczyłem się mądrości i nie mam wiedzy o Najwyższym. Ma wiedzę o Najwyższym czy nie ma? On mówi słowo, on nie ma wiedzy o Najwyższym. I sam zresztą to przyznaje, że nie ma wiedzy o Najwyższym. A więc za chwilę, czytając tą modlitwę, którą on tutaj ma, my nie możemy wziąć za swoją i się nie umodnić, ponieważ on nie miał wiedzy o Najwyższym. Rozumiesz? Facet nie miał wiedzy o Najwyższym. I mówi, że jestem najgłupszy ze wszystkich ludzi. A dalej Słowo Boże mówi głupi, że w swoim sercu nie ma Boga. Czyli facet żył w różnego rodzaju zachwiania. A więc ja czytając Pismo Święte, patrzę na wypowiedzi Agura i przyglądam się, co z tego, co On tutaj miał, prawda, jest pożyteczne do mojego życia. I to, co On tu pisze, objawia mi Duch Święty. I jeżeli to jest jeszcze zgodne z tym, co się stało na krzyżu Golgoty, to teraz ja to biorę, rozumiesz? I co zaczynam robić? Rozmyślać, rozważać, rozumiesz? Powstaje co? Objawienie. A więc z osoby, która mówiła o sobie, że jest głupia i nie wie o co chodzi, tak? ja dzisiaj jestem w stanie wziąć objawienie, jeżeli połączę te trzy elementy. Jego wypowiedź, objawienie indywidualne i zgodność z tym, co się stało na krzyżu Kurkoty. A więc tak czytamy Pismo święte Ostatnia rzecz. Księga Jezułego 1.8 jeżeli chodzi o Biblię Księga Jezułego 1.8 Bóg mówi tak do Jeden 1.8 Niechaj nie oddala się Księga tego prawa od Twoich ust od czego? Od Twoich ust. A więc Słowo Boże musi być wyznawane. Bardzo proszę, żebyście czytali, jak tylko możecie, głośno Słowo Boże, nie w myślach. Kiedy musisz czytać w myślach, czytaj w myślach. Kiedy nie musisz czytać w myślach, czytaj tak, żebyś słyszał to, to co czytasz. Dlaczego? Bo Słowo Boże wypowiadane jest dla Ciebie mocniejsze niż Słowo Boże czytane. Niech nie oddala się księga tego prawa od Twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy. Co należy robić z tym słowem, które czytamy? Rozmyślać o nim. Wtedy Duch Święty będzie Cię inspirował. Często przeczytasz coś i nie ma żadnej inspiracji, ale jeśli rozmyślasz o tym później, to przychodzi inspiracja. Może przyjść jutro, może przyjść pojutrze, może przyjść tej nocy, może będziesz miał sen proroczy w związku z tą sprawą. Rozumiesz? Może pójdziesz na kazanie i usłyszysz objawienie w tej sprawie, może Duch Święty powie do Ciebie w tej sprawie, Powiedz, słuchaj dziecko, ja moje, co tam czytałeś wczoraj, chcecie coś powiedzieć na ten temat, czyli rozmyślaj o tym. We dnie i w nocy, czyli ustawicznie, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane. Co robimy ze Słowem? Czynimy. Pamiętajcie, słowo czynimy, a więc co? Słowo wypowiadamy, Słowo rozważamy, słowo czynimy. Bez tych elementów, tak? My nie wyciągniemy niczego z biblii Cokolwiek zrozumiesz ze słowa, tak? A zrozumienie równa się objawieniu. Bo jeżeli na przykład czytasz słowo i jest napisane, żeby na chorych ręce kłaść. I Ty to rozumiesz, tak? Trzeba być durniem, żeby nie zrozumieć, żeby na chorych ręce kłaść, tak? Tak jest napisane, na chorych ręce kłaść będziecie. Ręce na chorych, wy będziecie kłaść. Łatwiej nie można, a oni będą uzdrowieni. Albo nie chcesz tego zrozumieć, tak? Albo udać. Ktoś mówi, ja muszę mieć objawienie, ale mówię, ale co ty rozumiesz przez objawienie? No, że na przykład Bóg mi to objawi, ale mówię, ale rozumiesz, bo ludzie nie wiedzą, co to, to znaczy, że mają mieć objawienie. Mówię, ale co ty rozumiesz przez to? Powiedz mi, co to jest objawienie dla ciebie? Ja mówię, że tak jakoś Bóg co weźmie i Cię uderzy tym Słowem czy coś Ci zrobi, jaśnie nie można, masz objawienie, tylko Ty nie chcesz tego robić, tak samo jak nie chcesz głosić na przykład. Blokujesz, tak? A więc jeżeli Ty będziesz czytał te Słowo, rozważał te Słowo, wypowiadał te Słowo, tak? to nie ma możliwości, żebyś ty nie miał objawienia do tego Słowa i wtedy kolejnym ruchem, to jest wykonywanie Słowa. Do tego mamy Biblię, przecież chodzi o to, żebyśmy w ten sposób yy, do tego podchodzili. Dobra, to jest co do tego fundamentu.